Odnośnie biogazowni zdania są podzielone, bo z jednej strony część osób związanych z rolnictwem i odnawialnymi źródłami energii twierdzi, że jest to no, super, druga część podnosi pewne konkretne zastrzeżenia. W tym wszystkim jeszcze oczywiście jest kukurydza, bardzo ciekawa uprawa, która może być, mówiąc w cudzysłowie, paliwem, tak, tym wsadem do biogazowni. Pani Karolina Witeska chmielewska z Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa prowadziła taki projekt biogazowniany i doskonale w związku z tym wie, jak to wygląda w praktyce? W latach 2012-2014 realizowaliśmy projekt Biogazowni Szansą dla Rolnictwa i Środowiska wspólnie z 16 ośrodkami, wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego, gdzie kształciliśmy doradców rolnych z zakresu biogazowni. Była taka potrzeba. Dlatego, że zgłaszane do nas były problemy głównie związane z protestami ludzi, co to jest biogazownia, że będzie śmierdziało i podobne tego typu problemy zgłaszane do nas. Protestami, bo dotąd słychać było tylko o protestach w sprawie wiatraków, a w mm -hmm. sprawie biogazowni jakoś tak. nie było słychać o protestach. Były takie protesty, że na przykład biogazownia śmierci i wiele, wiele innych. Nie chciałabym tutaj rzucać pomysłów kolejnym, ewentualnie protestującym, ale my chcieliśmy mówić prawdę, jak to wygląda, jeżeli będzie dobrze eksploatowana biogazownia, nie będzie ona śmierdziała. I tego typu stereotypy staraliśmy się przełamywać, ale jednocześnie bardzo ważną kwestią, którą poruszaliśmy w ramach tych konferencji, była ekonomika takich biogazowni. I o tym chcieliśmy podczas tych wszystkich konferencji jasno i klarownie mówić, że nie każdego stać na biogazownię. Jest to bardzo kosztowna inwestycja i niestety nie zawsze dla każdego trzeba przeprowadzić biznesplan, który będzie się zamykał przy wsparciu, które jest dostępne, było wówczas dostępne. My ten projekt zakończyliśmy w 2014 roku, więc wtedy była ta sytuacja jeszcze inna. No i niestety było wiele przedstawicieli biogazowni, którzy byli w trudnej sytuacji finansowej wówczas. W sensie, że wzięli dotacje na uruchomienie, uruchomili, a potem im się nie domykało? No tak, tak. Między innymi takie sytuacje były. Było to też związane z ustawą, która cały czas nie mogła być zamknięta i oni po prostu nie wiedzieli, jak będzie im się ten biznes zamykał. Spotkaliśmy się z wieloma takimi inwestorami w czasie tych 19 regionalnych konferencji, ale byli też tacy, którzy byli bardzo perspektywicznie patrzy na te rozwiązanie, ponieważ bo trzeba to podkreślić, jest to bardzo fajne rozwiązanie dla rolnictwa, dla całego problemu odpadów z rolnictwa. I oczywiście to, co jest takie ciekawe, dodatkowe, o czym w kolejnym projekcie mówiliśmy poferment, czyli ten nawóz, który jest cenny, ale to też znowu trzeba było pracować nad świadomością rolników, że ten nawóz jest cenny, jest nawet czasami lepszy niż inne nawozy i że można go wylewać na pole w odpowiednim czasie i spełniając oczywiście odpowiednie wymogi. Ale to też jest jakby kolejna korzyść z biogazowni, a biogazownicy powinni się podbyć tak, tego pofermentu, a to może być też korzyść dla, dla, dla rolników. Wracając do tej ekonomiki, mhm. troszeczkę... Wyczuwam między wierszami, że ma Pani na myśli między innymi efekt skali, w sensie, że jeśli biogazownia jest wystarczająco duża, to już powinno to się jakoś toczyć, a jeśli ona jest właśnie taka średnia, to niekoniecznie, bo czy ktoś podoła utrzymaniu inwestycji i tak dalej? Z drugiej strony... Y są promowane te tak zwane mikrobiogazownie rolnicze. Jak pani to postrzega ten temat? Właśnie tych małych biogazowni o mocy no zdecydowanie mniejszej niż, niż duże instalacje. O takich mikrobiogazowniach też mówiliśmy na naszych konferencjach, że jest to sposób na rozwiązanie jakichś lokalnych problemów z odpadami z rolnictwa. Jednak Zdania naukowców, którymi zawsze się wspieramy, też są podzielone. Mamy bardzo znanego pewnie w Polsce propagatora małych biogazowni, pana Ludwika Latoche, który bardzo pozytywnie patrzy na ten aspekt i rzeczywiście pomaga ludziom, szczególnie w Małopolsce, w przygotowywaniu takich inwestycji. I wiem, że takie inwestycje są uruchamiane i to też nie jest to łatwa sprawa. Znam też takich naukowców, którzy stwierdzają, że zdecydowanie większe biogazownie są bardziej efektywne, więc zdania są tutaj podzielone, ale my prezentujemy zarówno jeden nut, jak i drugi, ale zawsze podkreślamy, że nie może to być decyzja nieprzemyślana i na pewno ten projekt nas jeszcze nam to podkreślił, że przy, przy decyzji o biogazowniach inwestor powinien wziąć pod uwagę bardzo dużo aspektów, a przede wszystkim aspekt finansowy. No jest jeszcze aspekt tego wsadu, uh -huh. o którym mówimy. Uh -huh. Pani dwukrotnie wspomniała w ciągu minionej półtorej minuty, że są to odpady uh -huh. z rolnictwa, ale A, wiem, że no... ja bym chciała zahaczyć tutaj temat kukurydzy, uh -huh. która, no uh -huh. kukurydza biogazowa, no, to jest perfekcyjny uh -huh. też wsad. Więc pytanie, czy bazować na samej kukurydzy, czy jedno z drugim, czy bez kukurydzy, jak tutaj można by w tym wszystkim kukurydze ułożyć? Więc tak, no oczywiście są były biogazownie, o których, które my zwiedziliśmy, biogazownie, które my pokazywaliśmy w naszych publikacjach, bazowały na różnych substratach. I oczywiście większość osób mówi o kukurydzy jako o tym podstawowym wsadzie. I znowu, że yy, też mówią... Yy, o różnych dodatkach jeszcze. Ja tutaj zawsze się wspomagam ekspertami i w tej publikacji naszej biogazownie Szansą dla Rolnictwa i Środowiska pani doktor Alina Kowalczyk-Juśko mówi o różnego rodzaju substratach i o tym, jak te substraty w najlepszych proporcjach mieszać. Często to wygląda tak, że dopiero ta Biogazownia pokazuje, jaki jest efekt. Mamy też taką biogazownię na przykład w które bazują też na serwacce, prawda? Bo to musi być połączone z lokalnym, e, z lokalnym przedsiębiorstwem być może tak, czy jeżeli ktoś ma odpady, ja wiem, że słowo odpady, ta nomenklatura tego słowa powinna być odpowiednio użyta, ale że mogą być to odpady z przetwórstwa spożywczego, tak? Spożywczego, tak? Jeżeli jest e, taki dostawca w okolicy, więc. Ten biznes właśnie by, powinien być yy... Przy takich inwestycjach zlokalizowanych. On musi wiedzieć, skąd czerpać te substraty. Wiadomo, no, kukurydza jest najbardziej popularna, najbardziej efektywna energetycznie, ale ja nie jestem ekspertem od tego substratu i nie chcę się wypowiadać, ponieważ no, na pewno nie zbadałam sama takiego substratu, jak on efektywnie działa. Ja mogę się podpierać autorytetami, którymi są dla nas eksperci, z którymi my współpracujemy i wiemy, że ich eksperci się sprawdzają, bo doradzają też biogazowniom w przygotowywaniu takich substratów.